90. dziewięćdziesiątych, początek jakby kapitalizmu w Polsce, wszystko się rozwija i nagle ludzie po tak naprawdę, nie wiem, tam 30 lat mówią, zrobimy w Polsce Wimbledon. No nie zrobiliśmy Wimbledonu, ale, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo dumni wszyscy z tego, że to powstało i że ten turniej dzisiaj ma taką renomę w świecie. Turniej będzie miał 33. edycję, a tak naprawdę 30. 30 lat Challengera czy 30 lat obecności w ATP, więc mamy małą taką, mały jubileusz obiecali nam, też obiecały nam już się właściwie zapowiedzi, zapowiedzieli włodarze z ATP, no bo jesteśmy takim dość znaczącym w świecie Challengerów wydarzeniem i, i to jest fajne, no wiele osób się przewinęło przez e, tą organizację e, wiele związków z e, tych turniejowej ekipy, e, którym my jakby do dzisiaj e, e, trzymamy za nich kciuki, bo i, i, i małżeństwa i dzieci, i prace do jakieś magisterskie i doktorskie to, się tak, to jest kawał historii to jest po prostu kawał historii tego miasta, kawał historii sportu tego miasta i kawał historii e, e, tenisa w Polsce tak? bo oczywiście najważniejsi są zawodnicy bo bez nich nie będzie popularności Natomiast my nie dość, że popularyzujemy sam, sam tenis tutaj w naszym regionie i, i wiemy jaki jest wzrost po każdej edycji, jaki jest wzrost chętnych na szkółki tenisowe, ale to też jest niezwykle zauważalne, jeżeli chodzi o funkcję ball kids, czyli tych ballboyów, ball Girls. My jeszcze parę lat temu musieliśmy bardzo zabiegać o to, żeby, żeby byli chętni. Nie była, tak jak tenis nie był taki popularny, to tych dzieci było zdecydowanie mniej dzisiaj. Ja mam taki problem, jak się odbywają się, <śmiech> odbywa się nabór na, na dzieci. Ja mam telefony od różnych znajomych. Słuchaj, bo moje dziecko, albo dziecko moich znajomych, albo to, albo tamto, albo tamto i żeby tylko przyjąć, bo tych dzieci jest zdecydowanie mniej, niestety.. niestety jeszcze raz taką liczbę dzieci musimy, e, musimy im odmówić z żalem, ale mówimy może w przyszłym roku i, e, i to jest fajne, że jednak to rzeczywiście ten tenis, e, turniej jest popularny, to widać też po, po tym, że ludzie... Yy, dzisiaj z dumą chodzą na kortach z, z koszulkami z naszym, z logo turnieju. Zrobiła się, zrobił się fajny produkt marketingowy. No właśnie, czy ta w Szczecinie popularność tenisa, tak jak Pan powiedział, cały czas rośnie i czy to widać już od tych najmłodszych lat, że rodzice przychodzą z dziećmi, zapisują je na te jakieś różne szkółki? Jak to wygląda z Pana perspektywy oczywiście? Czy dzieci jest bardzo dużo grających i to jest bardzo fajne i takie jak mówiłem, że po, każdy, po każdym turnieju te liczba tych dzieci wzrasta, ten tenis jest staje bardziej popularny